Halo? Halo? Halo? Jest tam kto? Chyba nikogo już nie ma. A, pewnie wszyscy poszli. No ale... Tak to jest jak się nie nagrywa. Was bardzo ponownie i zapraszam na kolejny odcinek Baru Karola wzorem redaktora Skwary nagrywam odcinek na parkingu w aucie tak jak robią to najlepsi z tym tylko, że ja w odróżnieniu od e, Macieja nie stoję na parkingu przed sklepem tylko na parkingu, za sklepem. Co słychać? Ja przywożę, nie zabieram. Bo lepiej jest się dzielić z innymi, niż się mnożyć. Czy jakoś tak podobnie. Ale nie chodzi o drobiazgi. Ale nie chodzi o szczegóły jestem nie zginąłem nagrywam chciałem wam bardzo gorąco podziękować w niezliczonych telefonach do redakcji w akcjach mailowych w zapytaniach na twitterze oraz innych społecznościówkach w częstych postach na facebooku i, i, i g oraz w innych messengerach tak e, często pytacie gdzie są nowe odcinki baru Karola, co się dzieje, dlaczego nie nagrywam i tak dalej et cetera, i tak dalej, e, więc jestem jestem moi kochani nie zniknąłem, jestem dla was wracam albo nie, i nie i zobaczymy co z tego będzie jak na razie jestem tutaj, gdzie jestem jestem w aucie Jestem porzucony gdzieś na końcu świata i czekam. Czekam już od wielu, wielu godzin. Dobija mnie niemiecki porządek, dobija mnie niemiecka organizacja i zachodzę w głowę, jak to się dzieje, że ten kraj do czegoś doszedł. Wyobraźcie sobie, że yy, mamy wtorek, jest godzina 13.30 do godziny 14 powinienem być gdzieś daleko stąd 3,5 godziny jazdy niestety nic z tego nie będzie przyjechałem tutaj wczoraj wczoraj o godzinie 18.30 stanąłem tutaj na parkingu po to żeby zabrać kilka fajnych rzeczy. Od tej pory czekam. Do godziny 22 wczoraj powinienem się załadować. I co? O godzinie 9 powiedziano mi, nie zapomnieliśmy, pamiętamy o Tobie. Pracujemy przez 24 godziny na dobę i możesz być pewien, dostaniesz to, na co czekasz czekałem czekałem do nocy czekałem, siedziałem, w końcu stwierdziłem e, nie ma sensu, żebym siedział tak przez całą noc położę się, ale cóż to był za sen co chwilę budziłem się patrzyłem na telefon, może zadzwonili może to już, może teraz może właśnie w tym momencie powinienem, nie niestety nic bardziej mylnego rano, godzina siódma idę, pytam no i jak tam odpowiedź no niestety nie mogę ci nic konkretnego powiedzieć właśnie zacząłem moją szychtę yy, koledzy w magazynie już na pewno martwią się o ciebie czekaj bądź dobrej myśli nie lękajcie się czy coś w tym stylu godzina dziewiąta, ponowna wizyta w biurze yy, tak towar już jest skanowany niedługo będzie gotowy i będziesz mógł się załadować a, już jest skanowany a ja myślałem, że to już wczoraj miałem się załadować rozmowa z szefem telefony w tej wewte piana na ustach spokój ducha minęło już 19 godzin od czasu kiedy tutaj się pojawiłem i ciągle nic i ciągle czekam i tak jak powiedziałem za pół godziny powinienem być już u celu a ja nawet nie zacząłem Słuchajcie, nie mam ostatnio na nic czasu, a na nagrywanie to już w ogóle, bo zajęty bardzo jestem. Otóż, jakby to powiedzieć, szukam odkurzacza. Szukam odkurzacza i wcale nie znaczy to, że, że nie mamy odkurzacza w domu albo coś w tym stylu. Nie, nie, nie. Nie myślcie sobie, że jesteśmy aż takie brudasy. Nie, posiadamy urządzenie elektryczne do zbierania kurzu ale yy, chyba inaczej tego nazwać nie można Mamy takie urządzenie w domu, które yy, spełnia właśnie te funkcje ale niestety nie spełnia pokładanych w nim nadziei. Otóż szefowa moja osobista kiedyś e, przytargała do domu coś takiego, zakupiła i okazało się, że jest to odkurzacz dla krasnali. No, ja kiedy używam tego piekielnego urządzenia, dostaję jakiś niesamowitych, niesamowitego e, bólu pleców, ponieważ nie można używać go w pozycji wyprostowanej. Z tego względu po prostu, że rułka jest za krótka. Widocznie jacyś inżynierowie z Hindu yy, tworzyli to, to, to dzieło sztuki. No nie wiem. Jest to, jest to odkurzacz bez, yy, bezworkowy. Tak zwany. No i wszystko ładnie, pięknie, bardzo fajnie. Nie trzeba pieniędzy wydawać na kupno worków. No ale co z tego? Skoro pani szefowa powiedziała, że ona ma dość. Ona ma dość tego ciągłego mycia odkurzacza, bo się zapycha filtr, bo trzeba go wyczyścić. A gdzie oni wszyscy chcą? Że tam się nie da, to jest za krótko. I stwierdziła, że ona chce, życzy sobie dobry, markowy odkurzacz z worem. No więc mówię, proszę bardzo, nie ma sprawy. Wziąłem, poszukałem, zacząłem przeglądać e, katalogi strony internetowe i tak dalej. Lubię być dobrze poinformowanym. Nie lubię e, kupować w ciemno. Szczególnie jeżeli chodzi o mm, trochę więcej drobnych. E, I tu ciekawa rzecz. E, kiedy pójdzie się do sklepu jakiegoś półfachowego typu nie dla idiotów na przykład, to często jest tak, że jeżeli trochę zagłębimy się w temat, to bardzo szybko wychodzi niewiedza obsługi, niewiedza sprzedających, którzy próbują wcisnąć nam jakiś kit, używając pięknych słów i fachowych wyrażeń, ale często gęsto, można się szybko zorientować, że panowie nie mają zbyt dużego pojęcia o czym mówią, co opowiadają. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że wszystkiego w głowie zachować się nie da, że jest duża rotacja, pojawiają się nowe modele i tak dalej. I nie wymagam od nikogo, żeby znał się na wszystkim. Ale wolałbym, żeby taki sprzedawca stwierdził momencik, muszę sprawdzić, muszę zajrzeć do katalogu, muszę zobaczyć, co komputer e, na to, a nie opowiada mi jakiś bujdy na rysorach. Tym bardziej, że ja jestem spokojny człowiek i e, nie sprawia mi przyjemności sprzeczanie się z panem sprzedawcą po to tylko, żeby mu udowodnić, e, że bzdury mówi. Eee, wolałbym być dobrze, porządnie obsłużonym. Tak, nic więcej. No więc e, no więc jest tak, że znalazłem, wybrałem, tak owszem, byłem w sklepie, niejednym. No i teraz jest taka sytuacja, że to, co chcę mieć, to, co chcę kupić, to, czym pragnę uszczęśliwić moją szefową osobistą oraz całą rodzinę, no, może trochę przesadziłem, eee, że nie mogę tego nigdzie dostać. I teraz latam po całym świecie, szukam i nigdzie nic nie ma. Reklama W gąszczu polskich podcastów, których treść jest mniej lub bardziej interesująca, a tematy mniej lub bardziej trafione jest tylko jeden podcast, który nie ma treści. Podcast Bar Karola. Jedyny polski podcast, który nie ma treści. Moi kochani, smutna, szara, wredna jesień. Wilgoć spadająca z nieba w postaci kropel. Brud na ulicach, paskudna pogoda. Przeszywające zimno, dokuczliwe, nie dające się znieść. I znowu ta sama myśl jak co roku. Jak wytrzymać? Jak ja dam radę? Przecież... To jeszcze nie jest apogeum. Przecież będzie jeszcze dużo gorzej. Przecież przyjdą mrozy. Przecież to będzie nie do wytrzymania. Jak ja się znowu przestawię? Jesień opanowała świat. Jest teraz wszędzie. I daje w kość. I daje czadu. I sponiewiera nas wszystkich. Po aby przetoczyć się potężnym lewarem? bezpardonowo. No dobra kochani, fajnie było, ale się skończyło. Też znowu siąpi. 23 godziny i już jestem gotowy. Także opuszczam te kościelne okolice. Czy ktoś może mi odpowiedzieć na pytanie, jak oni do jasnej cholery zbudowali ten dobrobyt? Przy takim nastawieniu do pracy, przy takiej organizacji? Nie pojmuję tego naprawdę ale nieważne dobra, jadę to tyle, koniec, dziękuję wystarczy na dzisiaj trzymajcie się ciepło słuchajcie niemieckich podcastów czyńcie zaczyn cześć